Słuchacie Wiki Radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Łukasza Łyczkowskiego pod tytułem Tajemnicze C w Kółeczku. Czy naprawdę wiesz, co to jest copyright? Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Copy Camp, zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Jako, że miała to być konferencja o prawie autorskim, ja będę mówił o prawie autorskim z takiego prawnego punktu widzenia, ale mam nadzieję, że Was nie zanudzę e, taką kwestią stricte prawniczą. E, mój temat wystąpienia będzie na temat, na temat, na temat, e, tajemnicze, co w kółeczku. czy naprawdę wiesz, co to jest copyright? Copyright to, to z tym e, pojęciem jesteśmy e, bombardowani na co dzień e, i tak naprawdę wiele osób nie wie do końca, z czym mamy do czynienia. Copyright w szerokim tego słowa znaczeniu oznacza prawo autorskie, prawo, dziedzinę prawa zajmującą się, zajmującą się własnością intelektualną. Następna, co zobaczycie na następnym slajdzie, jest często mylone z copyright, czyli ze stanowiskiem czy funkcją zajmującą się tworzeniem, różnego rodzaju treści. Jak znalazłem w jednym z ogłoszeń, tu możecie przeczytać nawet błąd, który się dał. nie wiem, czy na, było to popełnione celowo, czy nie było to popełnione celowo przez pracodawcę, ale jak widać zostało w następnej liście użyte copyright w sensie prawa autorskiego, nie w sensie osoby, która ma być kreatywna, ma tworzyć treści i pomagać firmie, w której będzie pracowała w takim w szeroko rozumianym PR, tak, Czyli jeżeli osoba, która e, tworzy treści, przyczynia się do tworzenia treści, e, może, można uznać, że przysługuje jej również prawa autorskie, czyli copyright, pisane w tym tradycyjnym słowa znaczeniu, tak angielskim. E, gdzie najczęściej spotykamy, to magiczne oznaczenie C. Tutaj pozwoliłem sobie wypisać e, różnego rodzaju e, znalezione przeze mnie firmy, które zastrzegają swoje prawa autorskie, tak jak Agora, tak jak Jagiellońskie Centrum Innowacji, Life Science Park, które również bierze udział w dzisiejszej konferencji, w Kancelaria Kochański, Zięba, Rapała i Partnerzy. No i poza tym w różnych rodzajach w prasie, okładkach, płyt DVD itd. Tak dalej. I tak dalej. So, pytacie, skąd się wzięło to copyright, to, to, to cel i co ono tak naprawdę oznacza? No to tutaj już jest, przechodzimy do Nudniejszego tematu e, prawniczego, czyli e, do konwencji genewskiej z 1952 roku, zwaną również konferencją powszechną. Na mocy tej konwencji e, państwa, które e, do ochrony e, własności intelektualnej czy utworów wymagają spełnienia pewnych formalności, jak na przykład zarejestrowania utworów w specjalnych rejestrach, albo zarejestrowania utworów u notariusza, albo spełnienia innych e, e, wymogów formalnych, uznają e, dzieła opublikowane i stworzone przez obywateli innych państw za spełniające te wymogi, jeżeli zostaną oznaczone one symbolem C z podaniem e, imienia i nazwiska autora oraz z podaniem roku, w którym publikacja nastąpiła. To znaczy, ma to po prostu ułatwiać e, ze względu na tak zwaną zasadę terytorialności praw autorskich, to znaczy, że prawa autorskie ocenia się w, pod kątem państwa, w którym następuje jego ochrona, to oznaczenie C w kółeczku ma pomagać właścicielowi czy uprawnionemu z praw autorskich dochodzenia jego roszczeń czy zastrzeżenia swoich praw bez konieczności spełnienia formalnych wymogów tak jak np. w Stanach Zjednoczonych, czyli rejestracji utworu przez siebie stworzonego. Jak się zatem ma zastrzeżenie copyright w różnych systemach prawnych? No pierwsze, ono jest skuteczne w tych systemach które, prawnych, które do zastrzeżenia praw autorskich wymagają spełnienia pewnych formalności, tak jak powiedziałem wcześniej. Osoba, która tworzy dzieło czy nabywa potem w turnie prawa autorskie, nie musi tych y, wymagań spełniać. Wystarczy, że takie zastrzeżenie y, C w kółeczku uczyni na swoim dziele i y, w tym momencie na terytorium państwa trzeciego y, utwór będzie chroniony y, w tamtym porządku prawa. Y, jakie ma natomiast znaczenie w kontynentalnym y, porządku prawnym, to znaczy w Europie, również ze względu na, na przynależność Wielkiej Brytanii i Irlandii do Unii Europejskiej, również w tych ustawodawstwach. No, u nas copyright, czyli zastrzeżenie tego prawa ma się zupełnie inaczej. Umieszczenie w znaku C nie powoduje, nie statuuje powstania ochrony prawne autorskiej nie oznacza rejestracji praw autorskich w żadnym rejestrze, ani nie oznacza rejestracji utworu w żadnym rejestrze. Nie, znacza, nie oznacza również tego, że osoba, która stworzyła dany utwór, jest faktycznie jego twórcą. Wynika to z faktu, o którym będziemy, będę mówił później, ale ma to następujące znaczenia, jeżeli chodzi o porządek prawny kontynentalny europejski, w tym porządek prawny polski. Po pierwsze, oznaczenie C w kółeczku ma skutek informacyjny. To znaczy informuje potencjalnego użytkownika czy korzystającego z praw autorskich, komu te prawa autorskie przynależą. Być może się zdarzyć też takie sytuacje, gdzie będzie to C umieszczone błędnie, albo faktycznie ten który do mnie przypisuje sobie te swoje prawa autorskie, nie będzie ich posiadał, ale to jest kwestia wtórna, więc ma to na pewno charakter informacyjny i pomaga określić, jakiemu podmiotowi przysługują prawa autorskie do danego utworu. Dlaczego jest taka różnica pomiędzy niektórymi państwami, które niektóre wymagają spełnienia pewnych formalności, żeby powstał utwór, czy żeby był chroniony, a inne nie. W Europie, w Polsce, e, mamy dwa podstawowe pojęcia, które należy tutaj zasygnalizować, żebyście dobrze zrozumieli e, te kwestie. Po pierwsze mamy pojęcie utworu, a po drugie pojęcie twórcy. Utwór jest niepowtarzalną kreacją danego człowieka, który odciska na nim swoje piętro intelektualne, swój wysiłek, swój kunszt, swój, e, swój sposób tworzenia, czy sposób myślenia. I utwór jest czymś, co ma być niepowtarzalne i odróżniać się od innych utworów, czy innych wytworów ludzkiej pracy stworzonych wcześniej. Co więcej, w naszym systemie utwór, czy ochrona praw autorskich do utworu, powstaje w momencie, kiedy utwór jest stworzony w taki sposób, że inna osoba może się z nim zapoznać. To, co mówię teraz, z prawnego punktu widzenia, jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Nie musi to być w żaden sposób rejestrowane, czy w żaden sposób nie należy jakiś opłat robić, czy mieć jakiegoś specjalnego przymiotu twórcy, czy jakaś komisja nie musi oceniać tego, nie. Utwór jest chroniony od momentu, kiedy powstanie tak, żeby ktoś inny mógł się z nim zapoznać. W przeciwieństwie do w Stanach Zjednoczonych, gdzie ochrona praw autorskich wymaga ich zarejestrowania. Tak jak powiedziałem, że twórcą może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, czyli człowiek, nie mogą być komputery, maszyny, zwierzęta itd. itd. Chociaż był taki, taka próba, kiedyś może nie samego twórca, ale artysty wykonawcy chcieli domagać się wynagrodzenia za artystyczne wykonanie pewnej piosenki wymiałczanej czy wynuconej przez kota, ale to oczywiście nie przeszło z tego sprawnego z z punktu widzenia. Twórcy z samego faktu stworzenia utworu przysługują dwa rodzaje uprawnień. Autorskie prawa majątkowe, czyli ten ekonomiczny aspekt praw, prawo do wynagrodzenia, rozporządzania utworem, prawo eh, osobiste, autorskie, które, dobrze tutaj wyjaśniła moja przedmówczyni, mówiąc o tym, że jacyś inni muzycy zaśpiewali jej utwór w Wenecji i ona nie miała z tym najmniejszego problemu. To jest właśnie przejaw osobistego prawa autorskiego, to znaczy eh, decydowania o tym, czy pewne akcje, czy pewne, eh, ci, czy pewne dochodzenie swoich praw będzie, będzie przez eh, twórcę tak? Jeżeli e, twórca korzystając ze swojego osobistego prawa e, będzie e, bronił z integralności dzieła, czyli e, zmiany jego formy, czy innego sposobu wykorzystywania, ma do tego pełne prawo właśnie na podstawie autorskich praw osobistych. E, jak się ma jednocześnie, to z prawnego punktu widzenia to zastrzeżenie, e, co ustawie o prawie autorskim. Tutaj ja sobie zacytować zaacytować artykuł 8 ustawy o prawie autorskim z 1994 roku, który stanowi, że domniemywa się, że twórca jest osoba, której nazwisko w tym charakterze udowidziane na egzemplarzach utworu. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli podpisze się jako twórca na pójcie wierszu itd., itd. swoim imieniem i nazwiskiem, będzie to oznaczało, że to ja stworzyłem ten utwór, a nikt inny, tak? Czyli znowu, nie, nie jest potrzebna rejestracja, tylko jest potrzebne oznaczenie e, utworu swoim imieniu i nazwiskiem. Nie mam jeszcze tutaj jeden slajd, ale ze względu na to, że czas mi się skończył, będę musiał już podziękować, więc e, oddaję głos następnej osobie. No i tak jest. Więc mam nadzieję, że Wam przybliżyłem, co, co oznacza to tajemnice w kółeczku, już teraz nie będzie takie tajemnicze. Dziękuję bardzo.